I Paweł Prokopowicz po stronie drugiej. Witajcie. Tak. tak się złożyło dzisiaj akurat. Dzisiaj jest niedziela, że mamy 20. okrągły odcinek naszego smacznego podcastu Anusz Widelec. Mhm. I w związku z tym mamy dla Was niespodziankę. A jaka to niespodzianka? Proszę Cię, rozpocznij. No Dzisiaj chciałbym, żebyśmy pociągnęli taki temat, może nie stricte o jakiejś potrawie, ale żebyśmy porozmawiali troszeczkę tak ogólnie o kuchennych niepowodzeniach Bo my tutaj opowiadamy tak, że wszystko jest fajnie Że wszystko nam się udaje, że wszystko jest proste A może ktoś kto zaczyna Ma podobne przygody jak my kiedyś I dzisiaj jeszcze czasami I nie wszystko nam wychodzi tak jakbyśmy chcieli Tak jak jest w przepisie nie wszystko jest smaczne. Czy miałeś jakieś wtopy, jakieś wpadki takie, o których mógłbyś powiedzieć, bo ja miałem parę takich i, i zaraz o. opowiem. Oczywiście, że tak i to nie jedno. Ja jeszcze tak pociągnę to, to troszeczkę tytułem wstępu, to co Ty mówisz, jeżeli powiedzmy jesteśmy młodymi rodzicami, mamy dziecko i będziemy je uczyć jazdy na rowerze, to to najpierw kupujemy rowerek z bocznymi kółkami z tyłu no i w pewnym momencie już dziecko na tyle nam podrośnie, że, w, że chce już jeździć powiedzmy tak jak inni starsi koledzy na, z podwórka, jeździć rowerem na dwóch kółkach i ja miałem taką ja miałem tak tą naukę, było tak, że najpierw miałem tylko jedno kółko po jednej stronie więc tak próbowałem po lewej stronie się trzymać z tym, wiesz, z tym trzecim kółkiem, później na prosto i później znowu się przechylałem na lewą stronę, a później było tak, że tato za mną bieg a do roweru była przymocowana taka duża sztyca i jak tyczka, tak tyczka, tak, to przetrzymywał. No a później już się jeździło samemu. I tym tytułem właśnie tak jak powiedziałem wstępu chciałem powiedzieć, że trening czyni mistrzem. I to samo, co olimpijczycy na, robili na olimpiadzie, czyli przez trening dochodzili do, dochodzą do pewnych sukcesów, osiągają pewien sukces, wynik, rekord. I to samo jest z nami. Mhm. Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem tutaj, chociażby pieczenie chleba to jest rzecz, którą musimy sobie dopracować i troszeczkę sami pewne rzeczy wyczuć podczas robienia tego chleba i, i, i i patrząc na gotowy wypiek, bo tego nie da się przekazać w przepisie i pewne rzeczy musimy jakby sami zauważyć, zaobserwować i poprawić. Chociażby takie jak czas pieczenia, prawda Jacku? Tak, czas pieczenia, słuchaj, jeszcze... Konsystencja. Konsystencja, każda mąka, czyli ten zba, jeżeli będziemy robić potrawę moczną, czyli ta baza, główny składnik tej potrawy, mąka mące jest nierówna. I tak, dać... ma różną wilgotność, różną grubość, nawet, nawet właśnie to też ma wpływ, bo tak. jeżeli nawet dokładnie gramy, przymierzymy sobie według przepisu, to na przykład mąka w Anglii, w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce, niby ta sama, ale jednak inna i inne to ciasto nam troszeczkę wyjdzie tak, po pierwsze mąka a po drugie też i pora, może nie wiem, czy pora roku może też, ale generalnie powiedzmy, jeżeli jest na duże zawilgocenie, prawda, czy jest jakaś, o, oś, mówi tak się, jest, że a jak a jest a burza, tak. to wtedy nie wychodzą wypieki, jakieś tam, ja nie pamiętam w którą stronę, czy tam jak, jak jest księżyc, to się tam piecze, czy nie piecze, czy coś nie wychodzi, czy coś nie tyle. No są takie pewne, z jednej strony zabobony, ale z drugiej strony to są takie fakty, które naocznie nam myśmy... Znaczy wiesz, popatrz, drożdże to grzyby, no ale wiesz, jeżeli na przykład y, grzybiarze wytrawni też o tym wiedzą, że y, na grzyby idzie się kiedy? Kiedy jest pełnia, kiedy jest odpowiednia wilgotność, kiedy jest odpowiednia temperatura. No i tutaj faktycznie mówisz zabobony, ale być może, że to jest, mówi to ktoś, kto ma praktykę i kto ma wiedzę i robił te chleby przez ileś tam lat i on wie, że wtedy na przykład jest ciężej zrobić chleb, a w innej okoliczności jest łatwiej. I ja bym to potwierdził, bo na przykład dzisiaj piekłem rano chleb, który Ci pokazywałem zresztą i faktycznie będę go próbował, jeżeli on będzie naprawdę tak smaczny jak, jak wygląda, to powiem, co poprawiłem i na co zwrócić uwagę i zrobimy odcinek specjalny chlebowy, wrócimy do pieczywa i szerzej opowiemy o tym, co można właśnie podciągnąć, żeby te nasze wypieki były lepsze, na co zwrócić uwagę, a czego nie powinno się robić. I teraz tak, ja już to w tym momencie będziemy powoli przychodzić do sedna naszego do głównego nurtu, czy tematu naszego dzisiejszego podcastu. I połączę to z tym. Nie, nie pamiętam, czy to zmieściło się w poprzednim nagraniu. Moim pierwszym niepowodzeniem to były moim pierwszym niepowodzeniem to były kluski. Właśnie robiliśmy, opowiadaliśmy ostatnio o kluskach, to babcia mówiła, e, e, te paluszki i, robił, i zrobiło się. Powiem ci szczerze, że w sumie nie rozwiknąłem tego problemu, ale zapamiętałem jedną rzecz, wiesz, to było jeszcze w, w ubiegłym wieku, a rodzice wyjechali. Tak jak i pamiętasz, żeśmy na początku opowiadali, że ja już bardzo wcześnie, bo jeszcze będąc w szkole ponadpodstawowej, już robiłem eksperymenty, już robiłem jakieś tam naleśniki, przygotowywałem powiedzmy do pierogów, przygotowywałem farsz, no powiedzmy mieszając to wszystko czy coś tam, prawda, czy wstępnie tak półprodukt, tak jak mówiłem, jak mama mu powiedziała, żebym coś tam zrobił, to robiłem i właśnie tak się zdarzyło, że rodzice wyjechali na nawczasy z moim młodszym bratem, z braćmi i ja zostałem sam i postanowiłem sobie właśnie zrobić kluski właśnie takie te kluski śląskie mhm. i zrobiłem ciasto i nie wiem właśnie w którym momencie popełniłem błąd, ale zrobiłem ciasto, które nie chciało się w ogóle ugotować. Ten klusek się gotował, gotował i gotował, gotował, gotował i gotował, wiesz, pół godziny, 45 minut, godzina. Może było za dużo mąki albo na przykład niewłaściwa mąka. Albo może było, albo było jajko, a za mało mąki było i wody. Znaczy one się, one się, te kluski rozlazły, czy te kluski nie, były, były cały czas twarde? Nie, były cały czas twarde, cały czas. Z wierzchu mhm. powiedzmy tak około milimetra było w takiej konsystencji normalnej, mhm. powiedzmy miękkie prawda, i tak jest maszyna, ale w środku były twarde, surowe Słuchaj, i twarde. no to dobrze, jeżeli dasz za dużo jajka, to, to ciasto będzie, będzie no, zrobi się taka guma, jeżeli na przykład dałbyś o, dużo mąki, ale nie dałbyś mąki ziemniaczanej, tylko byś dał mąkę pszenną, no to też powstanie Ci taka twarda, twarda no kluka. Właśnie, i jeżeli no właśnie kuleczki zrobisz później duże, to one jakby na zewnątrz się obgotują, a w środku nie do końca. Tak, więc ja, wiesz, następną partię zrobiłem i była płaska i też te, te, ta płaska partia też się nie chciała ugotować. Dosłownie, jeżeli ten klusek był, powiedzmy tak, miał około, płaski klusek miał około 5 mm, to na około, jak przykroiłeś to na pół, to na około była milimetrowa warstwa ugotowanego kluska, a w środku był surowy. I, i, co mi, i co mi utkwiło, tak, tato się pytał, co tam robiłem i tak, ja mówię, że robiłem kluski, ale się nie chciały gotować, mówię, dolewałem dwa razy wody, gotowałem chyba dwie godziny, może w sumie tak najpierw, wiesz, tak, jak było o przepisie, pół godziny, po pół godzinie twarde jak kamień, 45 minut, po 45 minutach godzinę, godzina, ono dalej twarde są. I ojciec się śmieje, mówi tak, no, ojciec się śmieje, niemożliwe, niemożliwe, coś musiałeś zrobić, niemożliwe. Minął rok i tam Mama zapisała się, zapisała się na kurs tam y, szybkiego pisania na maszynie y, do pisania i oj, jakoś się tak zdarzyło, że ojciec miał przygotować obiad. wiesz I miały być właśnie, mama wtedy szła na na, na popołudnie na ten kurs i miał zrobić właśnie kluski, wiesz, te śląskie. I na szczęście jemu się przytrafiło to samo. Gotuje, gotuje, gotuje, gotuje, gotuje gotuje. I zjedliśmy w sumie obiad po dwóch godzinach z makaronem. Posiłki nie... nie udały, wiesz? Posiłki nie udały. Słuchaj, może na przykład, nie może. wiem, może na przykład tak, był jakiś szczególny splot okoliczności. Ziemniaki, które nie, nadawa, nie nadawały się na, na, na tego typu potrawy, też mąka, mogły być. Tak, mąka, mąka mogła być zła. No i konsystencja, czyli proporcje mogło być, nie wiem, za dużo na przykład jajek, tak jak mówię. Ta, ta, ta mąka, no nie wiem, nie potrafię krótko powiedzieć, bo mi kluski akurat zawsze wychodzą, nigdy tutaj no. nie popełniłem błędu. No Chociaż nieraz są takie, akurat powiem Ci, też można w drugą stronę przegiąć, że po trzech minutach gotowania już nie bardzo masz co wybierać, bo te kluski się rozłażą, jeżeli zrobisz to ciasto za wolne. No, więc tutaj faktycznie trzeba tą proporcję mniej więcej znać, ale z praktyki. No bo w przepisie nie zawsze to się da... Znaczy przepis masz, ale tak jak mówiliśmy, mąka jest troszeczkę inna, troszeczkę inne ziemniaki, nie wiem, jajka są większe lub mniejsze i tak samo, nie wiem, pieczesz biszkopt, nie? Prosta sprawa, tyle mąki, cztery jaja ileś tam cukru, ale teraz tak, jaja są malutkie, normalne i jakieś tam XL, prawda? I teraz kurczę, jaja znowu wiejskie będą takie bardziej miały zwarte białko, to żółtko-żółciutkie, a jaja gdzieś tam sklepowe, no znowu też będą inne i, i, i produkt produktowi nierówny. I tak. stąd faktycznie może to nasze, rób po swojemu, adaptuj ten przepis, to jest takie trochę rzucone nonchalansko na wyrost, że a co tam dasz, to będzie dobrze, ale to nie jest w, w Przynajmniej ja nie mówię tego w tym, w tym sensie, Dobry. że rób jak chcesz i tak Ci wyjdzie, tylko właśnie modyfikuj, zmieniaj, nie, nie, tak nie, nie. żeby było lepsze, prawda? I tak. tutaj tak należy rozumieć tą naszą myśl tak. przewodnią, że rób tak. po swojemu. I przede wszystkim pamiętasz, jak ja mówiłem, no mówiliśmy szczegóła czy coś tam. Ja na początku zawsze mówiłem, słuchaj, jak podajemy, jak podajemy przepis, podajmy, to powiedzmy ustaliliśmy, że będziemy podawać w jakiejś tam gramaturze przedziale gramowym, prawda, że podajemy tam kilogram, pół kilograma, gram. Później rzeczywiście można sobie już, jak się nabierze doświadczenia, można przejść powiedzmy na szklanki czy na łyżki, a generalnie <śmiech> przejść na oko, bo <śmiech> robimy to wszystko na oko, na czuja, na nosa, jakby to jak zwał, tak zwał. No wiesz, babcia zawsze kurczę wzięła miskę z mąką, jakieś tam jaja, to, to, to i ona już miała ciasto i mówiła jeszcze pół szklanki mąki, nie? A ty patrzysz jako dziecko i jesteś zdumiony, kurczę, babcia tutaj czary robi, bo ona nic, nie patrzy w żadne zeszyty, a jej to wychodzi i potem, kurczę, daje ci to na talerz i mówisz, babciu, to jest pyszne, a babcia mówi, no widzisz, ja to robię już ileś tam lat, nie? I tutaj my do tego dążymy, do tego właśnie takiego polotu i takiego luzu w kuchni, że ty stajesz, wiesz jak to ma być, pyk, pyk, pyk i już sobie e, jakoś to samo Ci wychodzi, bo masz tą praktykę, masz to sprawdzone. Najprostszym przykładem też, jaki może być e, za niedługo, już tutaj u nas w Anglii są reklamy, że Christmas coming soon, mhm. choć jeszcze nawet nie było 1 listopada. E, z, jest przykładem jest właśnie są te święta, czyli wiesz, generalnie święta czy potrawy na święta powtarzają się w każdym domu, ale w każdym domu to będzie inaczej, smakowało. Mhm. To będzie troszeczkę inne i to będą właśnie powiedzmy od strony... Od strony kulinarnej to potrawy będą jakby taką wizytówką, takim piętnem tego domu. W tym domu podaje się takie potrawy pod tym samym tytułem, ale w taki sposób i one tak smakują, a nie inaczej. Mhm. A tak. noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Słuchaj, teraz tak jeszcze zależy, kto jest z jakiego regionu Polski, bo to też ma oczywiście wpływ. No moja mama na przykład pochodzi z Nadmorza, a no reszta rodziny pochodzi tutaj z Podkarpacia, czyli południe Polski, zupełnie... Dwie skrajności, prawda? Tak jakby prawie, że w górach i, i prawie, że nad morzem. No i faktycznie powiem ci, że nieraz tam dyskutowaliśmy przy, przy stole świątecznym, czy przy, przy jakichś imprezach, imieninach, urodzinach i tak dalej jakichś spotkaniach rodzinnych że mm, faktycznie nad morzem na przykład tego nie zjesz. Albo no, my to robimy coś y, y, podobnego, ale <laughs> jednak inaczej. I faktycznie no, to jest ten tygiel kul kulturowy a pewnie na emigracji jeszcze bardziej jest to nasilone, bo. Tam się spotykają ludzie, powiedzmy z Polski, ale z bardzo różnych regionów i na pewno też wymieniają swoje te doświadczenia kulinarne, a dodatkowo czerpią z inspiracji z tych krajów, które odwiedzają, w których mieszkają obecnie i, I, przede wszystkim, i to powstaje wiesz, taka fuzja. I tego dodatkowo, tak jak powiedziałeś, dochodzi ci jeszcze taki wiesz, taki aspekt sprawy, że e, bazujesz na produktach, które są w danym kraju. Otóż to, no, no. I w tym Otóż momencie to. wychodzi, że powiedzmy ta... Kutia albo jakiś tam, nie wiem, ten karp czy jakaś tam inna ryba. Nawet ta mąka, tak jak tak powiedziałaś, to będzie tak, będzie coś innego. A dobrze, wracamy do głównego tematu. Ja powiedziałem o pierwszym swoim niepowodzeniu, dopowiem jeszcze jedno. Robiłem naleśniki i też musiałem czegoś dać za dużo i przypuszczam, że to właśnie było, bo teraz mi Gabrysia ostatnio zwróciła uwagę, bo zostało nam troszeczkę takiego, wiesz, farszu, warzywno, Mięsa zostało troszeczkę, wiesz. Tak. Ja dogotowałem jeszcze warzyw i postanowiliśmy, że zrobimy takie krokieciki, Takie powiedzmy, Ala krokieciki, bo to generalnie nie były takie krokie... krokieciki, tylko to było. Po takie prostu... paszczeciki jakby? No właśnie, tak mhm. w pewnym sensie. Choć też nie do końca, jak było ja popatrzeć na przepisy paszteciki, to są takie małe rogaliczki, czy ale rogaliczki z mięsem. W każdym razie to było mięso z warzywami włożone do naleśnika, prawda? Mhm. Tak, porządny naleśnika. I troszeczkę zostało. I mieliśmy coś z tym innego zrobić, a później Gabriel się mówi dobra, to wiesz co, to dorób jeszcze trochę naleśników, tylko już nie smaż dużo. I mówi, i zwróciła mi, przypomniała mi w zasadzie, zwróciła mi na to uwagę, tylko nie dawaj całego jajka. To jest mm. bardzo trudne, ale nie dawaj mm. całego jajka, bo będą za twarde. I ja przypuszczam właśnie, że te moje naleśniki, które wtedy robiłem, było za mało mąki, za mało mleka, albo powiem inaczej, nie, to było w ten sposób. Ja dałem normalne, ale wydawało mi się, że jest za mało i dałem dwa jajka i one po prostu się, one były twarde, one pękały, tak, one się łamały. bo jakoś ścina i powoduje, że to wszystko twardnieje. Tak, one się łamały i nie, nie chciały się, wiesz, obracać i było takie było niepowodzenie. I jeszcze tak a propos smażenia, no w tej chwili są patelnie teflonowe, także to jest łatwiej, ale jeżeli jeszcze ktoś ma, mnie osobiście dobrze się smażyło na patelni, wiesz, takiej... Żeliwnej, ciężkiej? Metalowej, metalowej, hmm. no żeliwnej hmm. albo, albo metalowej, już nie pamiętam, ale no, ciężka była, ale była metalowa, ale wiesz, y, tylko czuło było, do niej jakby takie, wiesz, y, czuło... Na zimnej patelni, czy świeżo zagrzanej nie można było smażyć. Ten pierwszy naleśnik szedł na taką, wiesz, wyżutkę. Tak, pierwszy zawsze schodzi tak. nieudany, można tak powiedzieć. Nie wiadomo I... dlaczego. Wiesz co, to jest może nierównomierne rozgrzanie. Mhm. No, odrobinę wody dałem, to już wiesz, tłuszcz był nagrzany, ale jeszcze to jeszcze nie było co i zawsze ta, ten pierwszy naleśnik szedł w odstawkę. I ten. teraz tu już takie coś mi się nie zdarza teraz tu wszystko idzie dobrze, ale wtedy wiem, że takie coś było także tutaj dzisiaj opowiadamy Wam o naszych niepowodzeniach, żebyście nie myśleli że nie, no nie, nie, nie prezentujemy jakichś tam mistrzów, raczej chcie, chcemy Wam opowiadać o takim normalnym codziennym gotowaniu zdrowej kuchni amatorskiej, no tak można by to zamknąć w takim zdaniu prawda? tak Tak, tak, mhm. tak i nam się też pewne rzeczy nie udawały, także jeżeli ktoś korzysta z przepisów, które, o których opowiadamy e, i coś mu nie wyjdzie, to żeby się nie przejmował, nie martwił. Ale może też napisać do nas i ewentualnie zapytać, dlaczego to na przykład nie wyszło mi to i dlaczego mi to nie wychodzi, a my możemy o. odpowiedzieć w odcinku, odpowiedzieć w komentarzu, także zachęcamy gorąco, bo jesteśmy w stanie Wam powiedzieć o paru rzeczach, których być może nie wiecie, a chętnie się podzielimy tym. I w miarę, jeszcze ja tak dopowiem, jeszcze tak wiesz, pociągnę, że w miarę jeszcze jest taka sytuacja, że w, przepisy są, w przepisach w zasadzie jest prawie wszystko powiedziane, ale, ale praktyka nasza dowodzi, że o pewnych rzeczach czasami możemy zapomnieć albo nie powiemy, bo wydaje nam, się o tym, że wszyscy, że wydaje nam się, że wszyscy o tym wiedzą, ale praktyka początkujących kucharzy dowodzi, że nie, że czasami trzeba powiedzieć tak dosłownie, wiesz, do samej nitki, do spodu, do, do samego końca wyłożyć każdy element tej sztuki kulinarnej, czy każdy element Przygotowywania tej potrawy, a przypomnieć o tym, żeby zwrócić na to uwagę, bo ktoś może o tym nie wiedzieć. No słuchaj, no prosta rzecz. Jeżeli robisz na przykład surówkę do obiadu, no to wiadomo, marchewkę utrzeć, no to możesz powiedzieć, utrzeć na grubych bądź cienkich oczkach. Jeżeli to popełnisz błąd i zrobisz to inaczej, albo zetrzesz na miazgę, to też się nic nie stanie, bo dasz rady to zjeść, ale jeżeli na przykład pieczesz bułeczki pieczesz chleb, czy robisz biszkopt, no to już wtedy musisz wiedzieć, piekarnik musi być nagrzany do takiej i takiej temperatury. Blacha musi być wysmarowana, bo wtedy, jeżeli popełnisz błąd, nie wysmarujesz, to, to nie odejdziesz tam powiedzmy podkładasz papier, ale, tak. no, ale musisz coś zrobić. Tak. Jeżeli mm, dasz zbyt wysoko na przykład w piekarniku tą blaszkę, a od góry będzie działał ten, ta, ta spirala, czy ten, ten palnik, czy też no, jeżeli na gazie ogrzewasz, to też na górze jest najgoręcej, tak. to góra Ci się zrumieni. Tak. Jeżeli coś tam zrobisz nieprawidłowo, no, na, na przykład jeżeli jajka ubijesz nieprawidłowo, czyli ubijesz je w całości, to też będzie inny skutek, niż jeżeli ubijałbyś najpierw białka, a potem żółtka. I teraz tak, są rzeczy typu nie wiem mozzarella z pomidorami, z, nie wiem, z ziołami i, i, i, i, i polana oliwą. Jeżeli pokroisz to, nie wiem, w trójkąty, w plasterki, kursze, w, w, w jakieś tam luźne kawałki, to wyjdzie i w miarę będzie smaczne, ale jeżeli robisz jakąś e, potrawę, nie wiem, smażoną, pieczoną, gotowaną, duszoną, to musisz pewne kroki zrobić prawidłowo, bo inaczej to danie po prostu nie wyjdzie, no nie będzie. Tak. I tutaj mówię, e, no na przykład częstym błędem, który mi się zdarzało robić, było coś takiego, tak jak Ty mówisz, to chyba każdy ma, za twarde ciasto. I tutaj, jeżeli robimy ciasto pierogowe, naleśnikowe i tak dalej, nie przesadzajmy z jajkami. Więcej nie znaczy lepiej, bo wtedy ciasto no, zazwyczaj będzie nam twarde. Jeżeli coś smażymy, no to musimy zwrócić uwagę na temperaturę, na na to, na, na, na jakim tłuszczu to smażymy, że ta patelnia nie może być właśnie, tak jak mówisz, nagrzana i już smażymy, tylko ona musi być rozgrzana, tak jakby równomiernie, musi sobie chwileczkę postać, zwłaszcza jeżeli robimy naleśniki, tak jak powiedziałaś. No też, powiem Ci ten pierwszy naleśnik z... To zawsze chyba jest do wyrzucania może to się no, na palcach jednej ręki można policzyć hmm, przypadki, kiedy ten pierwszy naleśnik już jest idealny. On zawsze będzie minimalnie grubszy albo jakiś taki bardziej łamliwy, albo coś z nim będzie nie tak. Albo wręcz jak będziesz go zdejmował, to on się po prostu, no, zrobi się harmonika i potem go nie da się zawinąć, prawda? No, albo się rozerwie po prostu. Albo jak się tak rozherwie. jak podważasz, to... Ale następny to już z tego samego ciasta, bo tak, ktoś robi pierwszego naleśnika, mówi, o, coś z ciastem jest nie tak, bo ten pierwszy nie wyszedł, więc zmieniamy ciasto. A tu nieprawda, ósmasz drugi i ten drugi zazwyczaj już będzie udany. Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w świecie. To samo, jeżeli smażymy kotlety. Yy, możemy też ten błąd popełnić. Błędem, który bardzo często zdarza nam się w kuchni, jest, że coś jest niedosolone albo zasłone. Niedosolone – pół biedy, bo zawsze możemy skorygować ten błąd i sobie dosolić, prawda? Albo w skrajnym przypadku na talerzu. Zresztą ja nie używam zbyt dużo soli, ale na przykład niesłony chleb już nie jest taki dobry na zakwasie. Brakuje tego, tej słoności. I też sól jest, powiedzmy, istotnym czynnikiem, żeby Ci ciasto nie przerosło. O. I tak samo w pizzy, i tak samo w chlebach i w bułkach. Trochę się soli, ale po pierwsze, po to, żeby było słone, a po drugie po to, żeby ten rozrost był niegwałtowny, a równomierny, bo sól troszeczkę hamuje. Dobrze, ale czy w pierwszej fazie też dodajesz odrobinę cukru, czy nie? Bo słyszałem właśnie, że żeby dobrze, drożdże wystartowały i w kilku przepisach chlebowych trafiłem na to, żeby e, dać powiedzmy dwie łyżeczki. Staram się dać łyżeczkę na start albo łyżeczkę miodu, ale też można zrobić zupełnie bez. Jeżeli, jeżeli jesteś pewien, że masz mocny zakwas dojrzały i, i to Ci ładnie wystartuje. I Dzisiaj piekłem chleb, którego nie, sol, nie słodziłem w ogóle. Prawie. Natomiast był dokarmiony porządnie zakwas i ładnie to wyrosło, zresztą to widziałeś. A propos, a propos chleba, proszę pana, to, to moje kolejne niepowodzenie polegało na tym, a dlaczego, jeszcze taka propo chleba, to chciałem powiedzieć, dlaczego myśmy zaczęli opowiadać yy, w jednym z pierwszych odcinków było o chlebie, yy, chlebie z mąki yy, krupczatki. Dlatego, że akurat w tym przypadku nie ma możliwości, żeby się nie udało i żebyście się nie zniechęcali, dlatego zaproponowałem na początek, na początek ten przepis, bo akurat to jest dla takich ludzi, którzy twierdzą, no ja to umiem ugotować tylko wodę na twardo, prawda i, i nic więcej. Nieprawda, naprawdę spróbujcie, wycofnijcie się do tych y, pierwszych odcinków, y, zróbcie sobie ten chleb na mące y, krupczatce, krupczatce. Na, pewno nie, na pewno Wam wyjdzie. A noż widelec? najsmaczniejszy podcast w sieci. Natomiast mi, na, mi się zdarzyło, że zaczęliśmy piec chleb, y, dwa razy mi nie, nie wyszedł chleb. Najtrudniejszym chlebem moim zdaniem jest chleb żytni. Tak. A my byliśmy, jakiś czas temu byliśmy w Londynie u takiej pani kosmetyczki tam byłem na w takiej dzielnicy Green, Green, Green Lights, czy coś takiego się nazywa i tam był polski sklep. I specjalnie kupiłem sobie chleb żytni, wiesz? I przywiozłem go do domu też był właśnie niewyrośnięty, taki troszeczkę spękany. I się mówi, sam go będziesz teraz jadł. To to jest sama glina." Ja mówię, no rzeczywiście, mówię, wiesz co, po tym jak mi nie wyszedł chleb na zakwasie z mąki żytniej, myślałem, że zobaczę jak smakuje dobry chleb, ale okazało się, że wiesz co, tak powiem Ci szczerze, że no, zjadłem ten chleb, pomęczyłem się, zjadłem go, ale miałem pewną taką nutę satysfakcji. Może... Akurat chodzi mi o to, że mój chleb żytni był lepszy niż ten chleb żytni wychodzący z jakiejś tam piekarni. Wiesz, tak. to akurat i może to nie, nie jest niepowodzenie, to jest sukces, ale chciałem powiedzieć, że to było okupione właśnie, że w sumie dwa razy mi wyszedł, wyszedł nam chleb taki po prostu glina. On nie wyrósł po prostu. A w sumie ale... nie, nie analizowałem tego, ale no, jakie mąko, spróbujmy to razem przeanalizować. Dlaczego nam może chleb nie wyrosnąć? Po pierwsze, dlatego może nam chleb nie wyrosnąć, jeżeli go robimy z odrobiną drożdży, że drożdże będą stare. Tak, no jeżeli drożdże kupujemy i one są tak łuszczą się, jak powiedzmy kora ze starego drzewa jest taki popękane, nie wiem, białawe są na zewnątrz, to już moim zdaniem te drożdże już są niedobre. Tak. Drożdże to powinna być jedna kostka ładna, Mięka. mięciutka, pachnąca, nie, tak. nie, nie wydzielająca żadnego takiego przykrego dla nas zapachu i przede wszystkim plastyczna. Drożdże instant, no tutaj nie mają tego minusu, natomiast one troszeczkę inaczej pracują. <śmiech> bardziej bym powiedział, te, te takie drożdże, tak. w proszku drożdże w, w torebeczce, bardziej bym powiedział, że to są drożdże do słodkich wypieków, hałek, jakichś takich ciast drożdżowych, chociaż chleb na tym też można zrobić. Gdzie jest, gdzie jest większa liczba tego cukru i one mogą łatwiej wystartować? Tak, no słuchaj, mąka żytnia jeszcze ma to do siebie, że ona zawsze pije wodę i jeżeli dasz dużo tej mąki, a mąki białej będzie niewiele, to, to ciasto będzie zawsze Ci zabierać jeszcze mąkę, jeszcze Generalnie mąkę, jeszcze mąkę. Mąka można... jest bardzo złośliwa albo trudna. Nie, może nie trudna złośliwa, jest. ona jest trudna, jest trudna, bo dodasz, ja wiesz, ja jak robiłem pizzę na otrębach, to właśnie tam było w przepisie dodanie, wiesz, dwóch łyżek mąki właśnie żytniej, ona A. zawsze będzie chciała jeszcze mąki Bo ona zawsze jest wilgotna wody. No, mąki. Albo wody. No. Bo ona zawsze Tak jakby Ja bym powiedział, że ona tak jakby pobiera sobie wilgoć z powietrza I zawsze to ciasto robi się takie wiesz Dlatego trzeba, no, dlatego trzeba uważać. Właśnie, w, właśnie no, e, Dobrze to powiedziałeś, bo było tak, że jak dodałem mąk, dodałem, troch, e, dodałem właśnie... Czy robisz, mody, jest konsystencja, o. powiedzmy, ok, postoi i za chwilę znowu płynie, nie? Znowu, tak jakby mało właśnie. mąki. I właśnie. żytnia mąka ma to do siebie, że zawsze jakby jest to ciasto wilgotne, przez to jest ciężkie, bo musisz dużo tych mąk dawać, musi ro, zrobić niby ciasto twarde, takie zwarte, za chwilę ono znowu jest mokre, tak jakby było mało tej mąki. I teraz tak, mąka jeszcze, to jest mało, bo mąka żytnia nie lubi długiego opracowywania. Nie lubi przerabiania. I też spotkałem się z tym, gdzieś tam czytałem, bo chleb nie wyszedł taki, jak potrzeba. Był mokry, był nieurośnięty, tak jak mówisz, taki, powiedzmy, zakalcowaty Wyrośnięty. i kwaśny. I, I kwaśny. I pierwsza rzecz, kwaśny chleb, czyli za dużo zakwasu albo za dużo tej mąki żytniej. I ciężki, niewyrośnięty, mokry. I teraz tak, po pierwsze, nie wolno zarabiać długo tego ciasta z mąką żytnią. Po drugie, no trzeba właśnie pos trzeba trochę posolić, żeby żeby nam to wszystko nie rosło za intensywnie, ale z kolei właśnie ta sama mąka żytnia będzie słabo rosła. Właśnie. I tutaj y, czasy pieczenia tak samo, piekarnik odpowiednio nagrzany, to wszystko ma później znaczenie, ale to mówię, to jest tylko i wyłącznie z praktyki będziemy wiedzieli, że, że już w tej chwili robimy dobrze. Ale nie wolno się zniechęcać i te wszystkie swoje niepowodzenia trzeba przekuć na sukces, czyli zdobywać wiedzę, jaki zrobiliśmy błąd, poprawić go i spróbować jeszcze raz. Jeżeli faktycznie uda nam się wyeliminować jakąś wadę naszego wypieku czy w jakiejś potrawy, coś wyjdzie nam lepiej, to znaczy że czegoś się nauczyliśmy. I, no, i tutaj do tego my dążymy, prawda? No oczywiście i pamiętajcie o tym, że jeszcze dodatkowo jeszcze jest taka, jest aspekt jest, taki jest, że każdy ma inne smaki, że ktoś może jeść, ktoś może jeść powiedzmy, chleb z musztardą i z serem żółtym, a ktoś inny je chleb z serem żółtym i z dżemem nakłada na niego, dżem dodatkowo, prawda? Także tu mogą być różne smaki. Takim kolejnym moim niepowodzeniem w pewnym sensie było coś takiego, że wiesz, myśmy, tak jak tutaj doszliśmy do wspólnego wniosku, że eksperymentujemy, to a propos jajecznicy. Wiesz, jajecznica może być albo za luźna, albo za twarda, albo taka, jaką mm. lubimy. I każdy z nas lubi inną. Jeden lubi bardziej luźną, drugi lubi bardziej twardą. A ja zacząłem eksperymentować i zacząłem robić jeszcze jajecznicę, na przykład z, nie samą jajecznicę, powiedzmy tam na maśle czy na oliwie, ale jeszcze jajecznicę na, e, z cebulą. Do tej cebuli mm. później dodałem pieczarki. Następna jajecznica to była pieczarki, cebula i papryka. Można z pomidorami zrobić na przykład? E, tak, potem jeszcze można dołożyć, po, dołożyć pomidory. Ale w pewnym momencie już tych rzeczy było za dużo. Ja dodałem czegoś jeszcze, mówię tak, a zobaczymy, bo, aha, bo kiedyś byliśmy na pizzy z ananasami, wiesz. I dodałem do tej jajecznicy ananasów i to już było za dużo. Tego się już nie zjadło. mówi, no to będziesz sam jadł. Ja ł, ł, ł, łyżką mknąłem dwa razy, przepraszam, nie będę tego jadł, nie da rady. Wiesz co, bo nieraz nie tak się wydaje, że kurczę, zrobisz jakąś yy, rzecz wykwintną, gdzie dasz jakieś wież, ciekawe składniki, jakieś kurczę, coś egzotycznego, albo jakiś nie wiem, zrobisz z pięciu, sześciu, ośmiu składników, będzie lepsze, a to wcale nieprawda, bo czasami yy, połączenie dwóch albo trzech rzeczy jest tak pyszne, że do, do, dodanie czegokolwiek innego zepsuje. Pogorszy tylko. Tak, dlatego teraz... I tutaj też o tym trzeba wiedzieć. <śmiech> dlatego dzielę teraz i po prostu robię, wiesz, robimy jajecznicę na przykład tylko na cebulę albo na cebuli i na pieczarkach, a jak coś innego, to wtedy dajemy po prostu coś innego, żeby to po prostu urozmaicić, prawda? Także, mm -hmm. no też było takie niepowodzenie, Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No, w zasadzie dzisiaj mówimy o niepowodzeniach, ale ja bym chciał powiedzieć, e, takim e, przeciwieństwem niepowodzenia jest sukces. I chciałem powiedzieć, że dla mnie ogromnym sukcesem jest to, że zacząłem robić zupy. Mhm. Dla mnie zupa to była, to była czarna magia, to był, wiesz, zamek nie do zdobycia, to było coś, czego się nie rusza, to było, wiesz, pole minowe, które się omija szerokim łukiem. Jakoś mhm. miałem awersję do zup, Chętnie jadłem zupy, ale miałem taką awersję do zup i zup nie robiłem, nie próbowałem. Zawsze było tak, jeżeli już to przygotowanie do obiadu, to ja się zajmowałem raczej przygotowaniem drugiego dania niż zup. No bo też każdy się w czymś specjalizuje. Pewne rzeczy mu lepiej wychodzą, a pewnych stara się omijać, bo po prostu nie lubi gotować, czy mu nie wychodzą, czy uważa, że, te, że, że, że, że robi gorzej. I przełammy to, przełammy to, bo słuchajcie, bo nie taki diabeł straszny. Zacząłem robić zupę, zupę krem szpinakową, o której opowiadaliśmy już wcześniej. Zrobiłem zupę warzywną i krupnik też zrobiłem. I, I mówię, że i powiem Wam szczerze, że zupa to jest fajna sprawa, to jest bardzo prosta sprawa. Robienie zupy to jest naprawdę coś, coś fajnego. A dalej, jeżeli chodzi o niepowodzenia. O, następne niepowodzenie, ostatnio teraz robiłem te... Robiłem, co drugi dzień robiliśmy sobie schaboszczaka. O tam mhm. kupiliśmy większą partię, w kostkę, kupiliśmy większą partię mięsa i się poporcjowała, od razu pokroiła pod, na takie, wiesz, schaboszczaki i do zamrażalnika. Tak. Wiem, że tam pani Gessler mówi o tym, żeby, nie, żeby jeść świeże mięso i tak dalej, podawać gościom, ale a, no nam to osobiście nie przeszkadza, wiesz, nie przeszkadza i... Wyjmowałem taki woreczek, proszę pana, tam były nas jest dwoje, także wiesz trzy schałoszczaki rozbijam no to już jak tam się robi, to już to jużśmy już opowiadali i jaki błąd popełniłem popełniłem błąd taki pierwszym razem, że myślę sobie tak a, będę smażył na pojedynczo nie, jakbyś ja się wiesz przyszła i no ale jakbyś teraz smażył to już teraz smażyłeś a drugiego już nie zrobisz tak samo. Ja mówię, no też położę, ale to tak się nie robi, mówię, bo, bo zapomniałeś o tym, że kładziesz je na rozgrzany tłuszcz i na wysokim ogniu smażesz z dwóch stron, a dopiero później przymykasz ogień na średni lub mały i je dopiekasz, żeby one tam w środku się białko ścięły. Tak, mówię, tak, no rzeczywiście. I, i błąd, jaki to był pierwszy błąd, a drugi błąd, jaki popełniłem, za, dużo, za długo je bo wiesz. W międzyczasie robiłem chleb, i przygotowałem do obiadu właśnie te schaboszczaki, wiesz. I one się tak smażyły, smażyły, smażyły, smażyły. I zaczęła mi ta panierka, zaczęła mi odchodzić. I się mówi, zobaczysz, one już są za suche i będą teraz niesmaczne. I rzeczywiście były za długo smażone i były takie po prostu twarde się zaczęły robić, wiesz. Mm, no to jest też częsta przypadłość, jeżeli robimy jakieś dania z mięsa, że na przykład użyjemy nie tego gatunku mięsa i potrawa jest za sucha, albo nam się właśnie rozłazi... No najczęściej właśnie suche mięso, nie wiem, jeżeli podasz bez panierki indyka, czy schab, czy coś takiego, czy bez sosu, to ono będzie zbyt suche i nie będzie smaczne. Tutaj też łatwo po prostu zrobić ten błąd na początku, ale też łatwo się nauczyć później, albo po prostu poczytać, co z czego się robi. Z rybami jest też podobnie, jeżeli rybę na przykład będziesz sobie piekł w piekarniku i zrobisz to, przetrzymasz ją za długo, będzie sucha i smaczna, praktycznie będzie się rozlatywać. Mm -hmm. Ale też jeżeli robisz dużą rybę, no z kolei to łatwo jest na przykład, wydaje ci się, rybę piec przez 20 minut, ok, pieczesz, wyciągasz, patrzysz, ona jest jeszcze niedopieczona w środku. no, Ale to chyba każdy się z tym spotyka raz na jakiś Aha. czas, że coś tam wydaje się, że według przepisu powinno być tak i tak, a tutaj jeszcze okazuje się, że życie, praktyka pokazuje, że nie, ten kawałek jest mięsa wyższy i powinien być dłużej smażony, czy coś takiego. Tutaj te czasy są częstą pomyłką. No i oczywiście w, w, w, trzymajcie się przepisów, bo e, ja też popełniłem kiedyś taki błąd, nalałem wody, gotowałem, wszyscy pamiętają na pewno z filmu e, Poszukiwany, Poszukiwana, jak pan Pokora gotował makaron i ja nalałem trochę za mało wody i ten makaron gotował się i mi się wydawało, że jest go za mało i wlałem zimnej wody i on zdębiał, jako się mówi, czyli potem stwardniał i już się, choć go długo gotowałem, to już się, już się nie ugotował. Obraził się. Obraził się i się nie ugotował, tak jest. Także o, to, są, to są takie częste właśnie myki, ale zwracajmy na to uwagę i mówię, to nie jest powód do tego, żeby się zniechęcić, tylko trzeba wyciągnąć wnioski, zrozumieć, dlaczego tak było i, i zapamiętać, żeby nie popełniać tego jeszcze błędu wiesz, co, jeszcze jest jedna rzecz taka a propos takich niepowodzeń. Czasami się uda coś uratować i na przykład takim, jeżeli za zasłonę mamy mięso odrobinę, można dodać ziemniaka, żeby spróbować, żeby ten ziemniak troszeczkę tej soli wyciągnął, prawda? Jeżeli robimy na przykład taki farsz na gołąbki, no nie? Możemy dodać ziemniaka, żeby troszeczkę tej soli wyciągnął i to w miarę jest szansa, że to się uratuje. Wymoczyć mięso w jogurcie na przykład, jeżeli kotlety byś zrobił, nie wiem, coś byś na nie przesolił, czy coś takiego, mm -hmm. prawda, to też można w ten sposób. Ziemniaka można dać do, do zupy, czy do do, do jakiejś do, do sosu też, żeby wyciągnął, wypił trochę tej soli, mm -hmm. potem go zabrać stamtąd, czy skórkę z chleba też do... Czekaj, co, do czego była skórka z chleba? Do, bigos. do bigosu. Do Jak był zasłony? No, widzisz, jak kapusta jest przesolona, Aga tu podpowiada od babci mhm. poradę, że wrzucasz skórkę z chleba i ona wyciągnie. Po prostu wrzucasz no właśnie, no właśnie. kromkę także, chleba taką. Także y, pamiętajcie, że czasami można uratować to, y, myśmy tak a propos soli, to... Widzisz, no z solą to ja mam pewien problem, bo ostatnio słyszałem, że nie powinno się solić, bo sól zabija smak, ale powiem Ci szczerze, że nie potrafię się do niektórych potraf przyzwyczaić bez soli, no nie potrafię po prostu. I teraz chciałem powiedzieć, że myśmy ostatnio zrobili, były, yy, był trochę przesolony, był sos, wiesz, za, za, no przesolony, za, za dużo mi się sypnęło. Ale to udało się uratować, ponieważ do mięsa Gabrysia nie dała sosu, e, nie dała soli, przepraszam, i, i ziemniaki ugotowaliśmy też bez soli. Także w sumie to e, sos akurat on to e, oblewał te potrawy i to się jadło e, po prostu, wiesz, tam, no ziemniaki Połączenie wyszło nie najgorzej. Tak, tak, dało się zjeść, ale to ja pamiętam z dzieciństwa, to było tak, e, niedosolone na stół, przesolone pod stół. To była taka, była taka zasada. A wiesz jaki, jest jeszcze, wiesz, jaki jest jeszcze częsty błąd? Na przykład zrobisz sobie obiad, wszystko fajnie i zaczynasz jeść, a tu patrzysz, o kurczę, ziemniaki nieposalone. O właśnie. No Woda właśnie. nie była posalona. No właśnie. No, no i nie, powiedz, i czy to są powiedzieć. zjadliwe, te ziemniaki? No, są słodkie, zje się da, ale, ale no wiesz, czegoś im brakuje. No, potem, jak już robisz pire, no to nie da się posolić, bo to w jednym miejscu będą zasłone, a, a w drugim nie. No, chyba, że tak. jest jakiś sposób, o którym ja nie wiem. Może nie wiem mleko posolić i, i robić pirę z tym mlekiem, wiesz, może to inaczej. No. No, ale mleko też jest znowu samo w sobie słodkie. No, no <laughs> Także słuchajcie, e, może się zdarzyć, że coś wam nie wyjdzie, ale o, albo o czymś zapomnijcie, e, to można to w czasie powiedzmy ten, w czasie robienia tej potrawy czy coś dodać, ten brakujący składnik, ale czasami, nie, czasami to nie wyjdzie. Także nie męczcie się, nie trójcie się, wyrzućcie to i zróbcie na nowo, jeżeli jest czas, mhm. albo... No Nieraz nie ma wyjścia, powiem ci. No, ja na przykład wiesz co, o, powiem Ci tak. Chleb kukurydziany. No, w, Amery w Ameryce jest taki dosyć znany i popularny chleb kukurydziany, bułeczki kukurydziane. I ja też lubię ten zapach takiej kukurydzy. Kiedy sobie myślę, kurczę, jest mąka kukurydziana. Ale ona Kupuje. Jest też trudna, mąka kukurydziana. Kupuję i też jest, I też jest trudna. I mówię, dobra, zrobię sobie bułeczki kukurydziane. I one też ciężko bardzo jest, żeby wyrosły. Zawsze wychodzi taki, nie wiem, no. Grubszy naleśnik, bo to nigdy nie chce rosnąć. I słuchaj, szukałem przepisu, szukałem, chciałem zrobić coś, jakieś pieczywo z tą kukurydzą i okazuje się, że nie znalazłem, więc mówię, dobra, spróbuję. I mm, drogą eksperymentu dałem tej mąki chyba ze szklankę, na, na, nie wiem, powiedzmy na trzy szklanki mąki białej i to była totalna porażka, bo wyszedł po prostu niesmaczny, jakiś taki, tak jak mówię, gruby naleśnik. A okazuje się, później jak już zacząłem poszukiwania jakieś tam szersze w internecie i, i doczytałem Tutaj tej mąki kukurydzianej, powiedzmy na, na, na, na jakąś tam całą blachę wypieków daje się dwie, może trzy łyżki Dosłownie na tak, aromat, na, tak, na, tak, na, na, tak. na smak. Ja właśnie miałem taki przepis do tej mąki kukurydzianej, to było tam po prostu, wiesz, jak się daje, powiedzmy, generalnie było 350 gram mąki, to 50 gram dawało się mąki kukurydzianej, albo 25 mhm. gram mąki kukurydzianej. Czyli to ilości to jest... śladowe. Tak, tak, nawet, no właśnie, no, ja powiem ci szczerze, że ja tego nie wyczuwam, ale być może tam, być może. Ale tak, a propos tego, to wiesz co, gdyby się tak zdarzyło, że wiemy, że jest taki znany podcaster w Nowym Jorku, który nadaje podcast podnośnie. Gdyby się tak zdarzyło, że on by coś mógł nam podpowiedzieć, to ja bym był bardzo kontent. Mm -hmm. że mu się udać spotkać jakiegoś, bo on, bo on spotkał i policjanta, i wielu żeglarzy, i podróżników spotyka w tym Nowym Jorku. Może on spotka jakiegoś kucharza, który opowie, jak to się robi, ten chleb. Powie nam o czymś, o czym nie możemy przeczytać w internecie, albo jeszcze na to, żeśmy natrafili, to będzie bardzo fajnie. No i będziemy powoli kończyć, słuchajcie, bo teraz... Tak bo teraz yy, przychodzi jesień i y, zmiana ramówki y, i teraz będą nasze podkazy troszeczkę krótsze. Na, na wniosek słuchaczy naszych i na, na, na wskutek opinii, że troszeczkę, jakby było krótsze, to może by się lepiej słuchało. No tak to jest, słuchajcie, i niedługo będą święta, tak że będziemy przygotowywać, się ja pamiętasz co mówiłem, że będziemy przygotowywać potrawy świąteczne, żeby, żeby już sobie ćwiczyć to i sprawdzać, czy nam te potrawy wychodzą, żeby, żeby ten, żeby to tak żeby fajnie... być przygotowanym. Tak, no i tak słuchaj, i teraz się... tak, ja jeszcze mam na koniec dwa zdania do powiedzenia. Po pierwsze, to chciałbym poprosić, czy jeżeli ktoś ma jakieś pomysły na potrawy, o których powinniśmy porozmawiać, to niech się odezwie do nas w komentarzu, czy, czy, czy, czy na Facebooku, czy gdzieś, niech nas łapie. Tak. A po drugie mam prośbę taką, żebyście też nadsyłali swoje propozycje przepisów, jeżeli możecie i chcecie się podzielić jakimiś Bardzo przepisami proszę. z nami. A jeszcze trzecia sprawa jest taka, że... Jeżeli ktoś by chciał z nami porozmawiać, nagrać odcinek wspólnie, to również antena jest otwarta i zapraszamy. Także, także prośba do naszych słuchaczy, napiszcie pod odcinkiem, co myślicie o tym wszystkim, jakie były Wasze niepowodzenia, też możecie się podzielić. Co jest dla Was najtrudniejsze, to też będzie dla nas jakaś wskazówka, o czym, o czym warto porozmawiać, jeszcze który temat rozszerzyć, troszeczkę podpowiedzieć, czego unikać. No i to chyba tyle. I jeszcze na zakończenie powtórzę jeszcze jedną rzecz. My generalnie podajemy przepisy, staramy się podawać gramaturę, miarki, jak, co i robić. Później będziecie już sobie eksperymentować, jak Wam raz, drugi wyjdą te potrawy. Ale nie przejmujcie się, jeżeli zrobicie i Wam nie wyjdzie, na pewno drugim razem wyjdzie. Jeżeli cokolwiek, tak jak już tutaj Paweł powiedział, nie wyszło, napiszcie na maila, który jest na stronie albo tam jakiegoś tam innego, prywatnego, czy kontaktem jakimś innym. Albo w komentarzu po prostu. W komentarzu. Poproście to wtedy, to wtedy po prostu mm, poruszę ten temat i postaram tak, się pomóc, tak. powiem. Tak. Tak. Prawdzie myśmy mówili zapowiadali, że będzie jeszcze o Livia i o Kaszach, ale no to będzie następnym razem. Nie przedłużajmy. Ja serdecznie dziękuję. Bardzo mi było miło. No i bardzo się cieszę, że te 20 odcinków już nam pękło. Nawet kurczę, nie wiem kiedy to zleciało. Czekamy. Lecimy do następnego jubileuszu, do, pię do pięciu dych teraz pewnie. Tak, i to już pięć dych, to już będzie na pewno konkurs. Wiesz co, na pewno będzie. Mnie się kojarzy troszeczkę dzisiejsze konkurs. nagrywanie Niedzielny Poranek e, i to, że się widzimy, to mi się kojarzy z tymi, z, z Maggatką, bo oni też nagrywają w takich dziwnych porach porannych czy niedzielnych, kiedy jeszcze powiedzmy domownicy śpią, możemy się gdzieś wyrwać w ustronne miejsce mm -hmm. i nagrać tam podkaści. No dobra, no, ze swojej strony to wszystko. Ja dziękuję serdecznie, jeszcze raz gorąco. Dziękuję również. Pozdrawiam. Do usłyszenia. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci.